Poltergeist. Świat duchów. Audycja Grzegorza Tarczeńskiego. Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji Poltergeist. Świat duchów. Jak wiecie od wielu lat zajmuję się gromadzeniem relacji o spotkaniach z duchami. Przez ten czas spotkałem wiele zróżnicowanych przypadków, odkrywając, że świat duchów i związane z nim wierzenia to temat bardzo rozległy i kompleksowy. Dziś zajmiemy się jednym z bardziej kontrowersyjnych tematów, który brzmi dzieci i duch. Wśród relacji o duchach, które do mnie napływały, wiele opowieści, głównie te starsze, dotyczyły miejsc, w których nocami słychać było kwilenie lub zawodzenie dziecka. Jako przykład mogę podać opowieść, która pochodzi z podczęstowskiej gminy Janów. W starym budynku, gdzie niegdyś mieściła się szkoła, nocami dochodziło do dziwnych incydentów. Pracujący tam niegdyś nauczyciel wspominał, że gdy zapadał zmrok i wszystko cichło, słychać było niekiedy kwilenie dziecka. Podobnych opowieści jest znacznie więcej i zwykle rozgrywają się według podobnego scenariusza. Jednak jedną z najciekawszych spraw w ostatnich latach była prawdziwa saga opowieści o zjawie dziewczynki którą mieli widzieć kierowcy w biesiadce i przy łęku miejscowościach nieopodal Mielca. Jak podały miejscowe media, tamtejsza policja odbierała częste zgłoszenia od kierowców, którzy twierdzili, że widzieli przy drodze postać dziewczynki. Sprawiała ona ponoć wrażenie, jakby prosiła o pomoc. Inni twierdzili, że widać było na jej ciele ślady krwi. Kiedy się zatrzymywali, zjawa znikała. Co ciekawe, rzecznik komendy powiatowej w miejscu nie zaprzeczył, że to prawda. Jeszcze bardziej makabryczna historia pochodziła z podpoznańskich czarntorek, gdzie również spokój kierowców miała burzyć zjawa kobiety z dzieckiem. W tym przypadku było bardzo trudno o komentarze policjantów czy świadków. Podobnych historii namnożyło się całkiem dużo w internecie, choć trudno wypowiadać się o ich wiarygodności. Przykładowo w Byczynie Wojewódzkie Łódzkim również mają pojawiać się duchy dzieci stojących przy drodze. Ale czy rzeczywiście ktoś tam widział coś? Nie mam pojęcia. Do innych nowych opowieści o duchach dzieci, które jednak trudno odróżnić od niskich legend, należy sprawa nawiedzonego, uwaga, marketu w Mrągowie. O sprawie pisały całkiem niedawno lokalne mazurskie gazety. Według relacji ochroniarze najpierw narzekali nasłyszany nocami płacz i inni twierdzili, że w pustym sklepie widywali postać dziewczynki. Sprawa, która stała się atrakcją sezonu ogórkowego zaczęła funkcjonować jako lokalny mit. Bardzo dużo opowieści o zjawach dzieci pochodzi z Wielkiej Brytanii. Przekładowo w mieście York istnieje opowieść o świecącej dziewczynce duchu dziewczynki, który nawiedzać ma kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Według opowieści pojawia się on zwykle w czasie pogrzebów i obserwuje żałobników. Z kolei dom przy ulicy Stony Gate nawiedzać ma zjawa dziewczynki w wiktoriańskim stroju, która według niektórych opowieści zginęła podczas zabawy na klatce schodowej. Czasami opowieści o dzieciach, duchach przybierają całkiem namacalną formę. Jedno z najsłynniejszych zdjęć duchów pochodzi z brytyjskiego miasta Wem. Kiedy w 1995 roku płonął tam ratusz, na miejscu z aparatem zjawił się Tom O'Reilly, fotograf, amator, który wykonywał tam pewne legendarne zdjęcia. Jak twierdzi autor, na jednym ze zdjęć palącego się budynku widać postać dziewczynki, która stoi w drzwiach za metalową barierką. Oczywiście niemożliwe, aby mogła się tam wówczas znajdować. Strażacy ani po stronie obserwatorzy nie zauważali dziecka. Nie znaleziono też jego ciała. Zdjęcie O'Reillego wzbudziło prawdziwe zamieszanie, a zdania na jego temat były podzielone. Jeśli chcecie zobaczyć, co udało mu się uchwycić, wpiszcie sobie w wyszukiwarce Google wem GIRL Ghost Photo Vam Girl Ghost Photo Oprócz opowieści, kochani, o spotkaniach z duchami dzieci Istnieje też druga odsłona tematu dzisiejszej audycji Wielu ludzi żywi przekonanie, że dzieci, szczególnie te małe, widzą duchy Choć wiele osób to nie wierzy, wielokrotnie stykałem się z apelami rodziców Którzy twierdzili, iż ich dziecko widuje duchy było tak m.in. w przypadku rodziny, która nabyła w stolicy mieszkanie po bardzo atrakcyjnej cenie. Po wprowadzeniu ich dziecko zaczęło mieć nocne koszmary. Często płacząc skazywało w jedno miejsce. Rodzina zaczęła przypuszczać, że to co się dzieje z dzieckiem może mieć związek z tragiczną śmiercią poprzedniego właściciela mieszkania, który być może nie oswoił się z faktem, iż nie żyje. Z kolei z mojej rodziny częstochowy pochodzi relacja o wydarzeniach, do których doszło w domu zbieracza antyków mieszkającego w centrum miasta. Otóż od jakiegoś czasu w jego domu działy się dziwne rzeczy, których świadkami byli wszyscy domownicy. Odczuwali oni dziwny chłód. Czasami też mieli wrażenie, że ktoś przysiada się do nich, kiedy siedzą na kanapie. Były to dziwne, ale przerażające zjawiska. Pewnego dnia oświadczenie najmłodszej, kilkuletniej córki gospodarze wprawiło ich w konsternację. Jak mówiła, widziała przejrzystą, glistą postać duszka. Jak mówili rodzice, nie miała prawa o tym wiedzieć, gdyż dziwne doświadczenia trzymali oni dla siebie, nie chcąc narażać swoich dzieci na życie w strachu. Jakiś czas temu jedno z pism dla kobiet opublikowało artykuł o dziewczynce mieszkającej na obrzeżach Łodzi, która negana była przez ducha zamordowanej kobiety. Wszystko zaczęło się, kiedy dziecko budziło się w nocy z krzykiem twierdząc, że widzi czarownicę, bądź czarną panią. Co więcej, w domu dochodziło do dziwnych zdarzeń, samoczynnie poruszały się przedmioty, a domownicy widywali cień przesuwający się po ścianach. Rodzice dziecka byli zszokowani, kiedy pewnego razu okazało się, że dziewczynka rozpoznała zdjawę na zdjęciu w gazecie. Była to zaginiona przed laty kobieta, którą jak później okazało się zamordowano, a spóki ukryto niedaleko miejsca zamieszkania dziewczynki. Moi drodzy, przerażające, ale prawdziwe. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Przypominam, że oczywiście możecie się ze mną kontaktować e-mailowo, przesyłając swoje uwagi, pytania i opowieści. W następnym odcinku zajmiemy się niezwykłą i poruszającą sprawą poltergeista z Pontefract. Nie możecie tego przegapić. Do usłyszenia, mówił Grzegorz Tarczyńskiej.